Eugeniusz Kwiatkowski, w takim żyliśmy świecie. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Liczne i niezbite fakty prowadzą do wniosku, że nie Piłsudski, nie ludzie pierwszej Brygady Legionów, nie Ustrój, nie Sejm, nie Sanacja odsuwały przemocą Sikorskiego od aktywnej pracy na polu politycznym i wojskowym Polski międzywojennej, ale on sam na czele małej grupy swoich złych doradców i suflerów, zwalczał i pomniejszał skutecznie innego Władysława Sikorskiego, wybitnego i zasłużonego męża stanu. Gdy zaś pod koniec 1939 roku niezwykłe okoliczności oddały mu niepodzielnie rząd dusz i umysłów polskich, i to zarówno w ujaźnionym kraju, jak i na emigracji, na miarę prawie niespotykaną w naszych dziejach, niektóre z ujemnych cech jego charakteru spotęgowały się wyraźnie i widocznie z uszczerbkiem dla narodu polskiego i jego wielkiej sprawy. Kiedy zaś wydawało się, że nauczony oczywistymi faktami zrozumiał wreszcie swój zasadniczy błąd polityczny i steruje ku jego naprawie, tragiczna i niespodziewana śmierć w niewyjaśnionej całkowicie katastrofie lotniczej w nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku przecięła złowieszczo i te możliwości. W chwili wybuchu I wojny światowej dotychczasowy start życiowy zapewniał 33-letniemu Władysławowi Sikorskiemu Odegranie czynnej i poważnej roli politycznej i wojskowej. Szkołę myślenia politycznego rozpoczynał w latach 1900 w ramach Zetu. Szybko jednak opuścił tę organizację przechodzącą pogłębiający się pod koniec pierwszego dziesięciolecia nowego wieku kryzys ideologiczny. Związał się wówczas silnie z postępowym ruchem niepodległościowym i z działaczem tej miary, co Józef Piłsudski. Kolejno pełnił też szereg funkcji społecznych, w organizacjach młodego pokolenia. Był współzałożycielem Tajnego Związku Walki Czynnej, pierwszym prezesem jawnie działającego Związku Strzeleckiego we Lwowie, a później członkiem komisji tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i często reprezentował te organizacje na zewnątrz. W momencie wybuchu wojny, w połowie sierpnia 1914 roku, powołany został do życia Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie. Władysław Sikorski stał się jego członkiem, a niebawem powierzono mu wysokie stanowisko szefa Departamentu Wojskowego NKN. Ta centralna organizacja polityczna społeczeństwa polskiego w zaborze austriackim stanęła zdecydowanie na stanowisku absolutnej lojalności wobec monarchii habsburskiej. Identyfikowała polską rację stanu z austriacką i trwała niezłomnie przy austropolskiej koncepcji, nawet wówczas, gdy władze monarchii, szczególnie wojskowe, Odnosiły się z wyraźną niechęcią do programu choćby połowicznej niepodległości Polski pod berłem Habsburgów, a z nieukrywaną nieufnością do tworzącego się w formie Legionów Zawiązku Wojska Polskiego. Piłsudski przeciwstawił się tej ugodowej polityce, dążąc do uzyskania dla Legionów Polskich możliwie najwyższego stopnia niezależności w znaczeniu wojskowym i politycznym. Natomiast Departament Wojskowy NKN – Zamiast poprzeć wszystkimi siłami i wpływami tendencje i dalekowzroczne postulaty Piłsudskiego, rozpętał istną burzę w zdezorientowanym społeczeństwie polskim i, co gorzej, w polskich formacjach wojskowych. W obliczu jednej wielkiej i zasadniczej sprawy wyzwolenia Polski, pod wpływem furii propagandowej Departamentu, społeczeństwo polskie i tak nadmiernie zróżnicowane politycznie ulegało dalszemu rozbiciu na grupy i koterie. Wytworzona w ten sposób dookoła kwestii polskiej mętna woda była oczywiście wyzyskiwana przez władze austriackie. Chwilami odnosiło się nawet wrażenie, że dla Departamentu Wojskowego na plan drugi schodziła sprawa organizacji, zaopatrzenia i taktycznej unifikacji trzech rozdzielonych brygad legionowych. Na pierwszy zaś wysuwała się sprawa zwalczania z całą żywiołową namiętnością poglądów i rosnącego autorytetu Józefa Piłsudskiego. Fakt ten napiętnował ostro na posiedzeniu NKN w Krakowie 31 sierpnia 1917 roku poseł Ignacy Daszyński, zarzucając Sikorskiemu stosowanie nieuczciwych metod niezgodnych z interesami narodu. Ale akcja propagandowa Departamentu Wojskowego i Władysława Sikorskiego przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, przeciwko wystąpieniom najbardziej zasłużonych wyższych dowódców legionowych, domagających się tworzenia nie polskiego korpusu posiłkowego przy armiach mocarstw centralnych, ale zrębów prawdziwie polskiego wojska, a wreszcie przeciwko głosom uzasadniającym, że w sprawie polskiej czas na obietnicę przeminął, trwała z wzrastającym natężeniem nadal, podsycana takimi mglistymi mirażami, jak słynna proklamacja dwóch cesarzy połączona z pismem Franciszka Józefa z 5 listopada 1916 roku o wyodrębnieniu Galicji. Dopiero traktat brzeski odrywający od Polski ziemię chełmską i część Podlasia, tzw. pokój chlebowy zawarty przez państwa centralne z fikcyjną radą ukraińską w początkach lutego 1918 roku, powodujący demonstracyjną dymisję rządu kucharzewskiego i dymisję generalnego gubernatora lubelskiego, generała Stanisława Szeptyckiego, a przede wszystkim odważne i wymowne przedarcie się 15 lutego 1918 roku części II Brygady Legionowej pod dowództwem pułkownika Józefa Hallera na Ukrainę przez austrorosyjski Front pod Rarańczą otworzyło oczy Sikorskiemu na rzeczywistość polityczną. Dopiero wtedy wycofał się ze swej namiętnej akcji propagandowo-politycznej na rzecz Austrii, a nawet podjął próby zorganizowania oporu w okręgu Chełmskim i na Podlasiu na wypadek wkroczenia tam władz ukraińskich. Do tego jednak nie doszło. Gdy zaś w listopadzie 1918 roku, po usunięciu okupacji austriackiej i po uzbrojeniu wojsk niemieckich przez POW, całkowita władza skupiła się w rękach Józefa Piłsudskiego, mowy nie było o jakichkolwiek porachunkach politycznych z okresu niedawnej przeszłości. Sikorski roztropnie sam przesunął swoją ambicję i swoją działalność na teren wojskowy i tu zabłysnął talentem, oddając Polsce prawdziwie wielkie przysługi. W połowie 1919 roku objął on po generale Listowskim dowództwo nad dziewiątą dywizją sformowaną w Okręgu Siedleckim głównie przy współpracy POW, a wykazującą dość poważne braki w zakresie organizacji i uzbrojenia. Sigorski uczynił z niej wzorową część armii, która pod jego dowództwem na początku 1920 roku sławiła się zajęciem ważnych punktów strategicznych i węzłów komunikacyjnych na wschodzie jak Brześć, Morzysz czy Koleńkowice. Sukcesy te pomnożyła niebawem wojna polsko-bolszewicka, w czasie której Sikorski dowodził zwycięsko Piątą Armią, działającą nad Wisłą i w Krą. O tym okresie jego działalności wydaje miarodajny sąd tak wytrawny i obiektywny obserwator, jak generał Weigand. W toku tych działań generał Sikorski dał dowody w tej samej mierze spokoju i stanowczości, co zręczności manewrowej. Generał Weigand konkluduje. Sikorski rozbił półtora razy liczniejsze wojska bolszewickie, trzykrotnie lepiej wyposażone w artylerie i karabiny maszynowe. Bitwy toczone przez armię generała Sikorskiego zapisały w dziejach ojczystych wiele wspaniałych zwycięstw nad Wkrą, pod Nasielskiem, Płońskiem i Półtuskiem, ścigając następnie uciekającego bezładnie nieprzyjaciela. W związku z tymi osiągnięciami Sikorski uzyskał w 1921 roku a więc w okresie pełnienia przez Piłsudskiego naczelnej funkcji w państwie, jedno z najważniejszych stanowisk wojskowych, mianowicie stanowisko szefa Sztabu Generalnego Armii Polskiej. W 1922 roku Sikorski w porozumieniu z innymi wyższymi dowódcami, a w tym i z Piłsudczykami, próbuje tworzyć wewnątrz wojska tajną organizację pod nazwą Honor i Ojczyzna, o strukturze napoły masońskiej, której sam zostaje szefem, czyli wielkim strażnikiem. Organizacja ta jednak, jako złożona z heterogenicznych elementów ludzkich, nie ma większego powodzenia i w połowie 1923 roku ulega likwidacji. Wypadki wewnętrzne rozgrywające się pod koniec 1922 roku powodują, że Sikorski zmienia ponownie swoje nastawienie i ogólną orientację. Wówczas to Piłsudski ustępuje ze stanowiska naczelnika państwa. Wprowadzona w życie konstytucja otwiera szeroko drzwi do wolnej gry sił zakulisowych, a pierwszy legalnie obrany prezydent państwa, Gabriel Narutowicz, na tle rozpętanej histerii politycznej zostaje zdradziecko zamordowany. Wówczas to marszałek Sejmu Maciej Rataj, konstytucyjny zastępca prezydenta, powierza Władysławowi Sikorskiemu misję stworzenia bezpartyjnego gabinetu silnej ręki. Sikorski tworzy szybko nowy rząd, w którym obejmuje obok premierostwa. Ministra Spraw Wewnętrznych, pacyfikując wzburzone fale opinii publicznej w Polsce. Równocześnie ocenia błędnie, że przodująca rola Piłsudskiego wyczerpała się ostatecznie. W tej myśli Sikorski, świadomy swoich osiągnięć i zasług na polu walki i sprawnego opanowania niebezpiecznej sytuacji wewnętrznej na przełomie lat 1922-23, powraca do dawnych tradycji Departamentu Wojskowego NKN i do gry polityczno-wojskowej mającej zaspokoić jego wygórowaną ambicję. Wprawdzie po pięciu zaledwie miesiącach gabinet jego, głównie na tle fatalnej sytuacji gospodarczej i walutowej w kraju, upada i zostaje zastąpiony kolejno przez rządy parlamentarne Wincentego Witosa i Władysława Grabskiego, to jednak Sikorski aż po koniec 1925 roku odgrywa nadal jako polityk i jako minister spraw wojskowych poważną rolę w państwie. Że zaś Piłsudski w tym czasie, 1924 rok, koncentrował swoją uwagę wiecznie, jak mówił, zagrożonym kraju na zagadnieniu organizacji naczelnych władz wojskowych i na sprawie szczelnego odizolowania wojska od wszelkich rozgrywek partyjno-politycznych praktykowanych przez ówczesne Sejmy Polskie, Przeto Sikorski na tym właśnie odcinku począł gromadzić siły, którymi jako minister spraw wojskowych w rządzie Grabskiego mógł dysponować do przeciwstawienia się Piłsudskiemu i jego koncepcjom. Ponieważ zaś jako główny wzorzec Sikorski przyjmował stosunki panujące w tym zakresie w byłej monarchii austriackiej, dlatego uzyskał poparcie licznych w ówczesnej armii polskiej wyższych oficerów pochodzących ze szkoły austriackiej. Ta walka, przybierająca chwilami ostre formy, trwała formalnie aż do końca listopada 1925 roku, to jest aż do czasu, gdy Sikorski mianowany dowódcą okręgu wojskowego w Lwowie odsunięty został politycznie na torboczny. W rzeczywistości spór o strukturę naczelnych władz wojskowych przeciągnął się aż do przewrotu majowego 1926 roku. W początkach września tego roku, gdy byłem na otwarciu targów wschodnich w Lwowie, Sikorski przeprowadził ze mną jako byłym podkomendnym Rozmowę, w której wyrażając głęboki szacunek dla marszałka Piłsudskiego i dla prezydenta Mościckiego, prosił mnie o współdziałanie w wyrównaniu jego stosunku do nowego reżimu w Polsce. Ponieważ Piłsudski wyraził wobec mnie swoje życzenie, abym dopomógł życiowo jednemu z jego notorycznych i nieprzejednanych przeciwników politycznych, zawodowemu ekonomiście, oczywiście w ten sposób, aby on nie wiedział, kto go zaprotegował, wydawało się, że zadanie co do generała Sikorskiego mam uproszczone. Przy okazji spotkania marszałka na zamku złożyłem mu sprawozdanie z tego, co mogłem uczynić dla protegowanego oponenta, za co mi podziękował. Wówczas przeszedłem do sprawy Władysława Sikorskiego, sugerując wysłanie go na ważną placówkę dyplomatyczną. Ale Piłsudski przerwał mi, ostro stwierdzając, że Sikorski jest nielojalny i zmienia swoje poglądy bardzo łatwo, szczególnie wobec możnych tego świata. A ponadto... Ciągnie za sobą mafię złośliwych intrygantów, która potrafi zapaskudzić każdą dobrą sprawę i każde wielkie zagadnienie. Po czym, śmiejąc się, dodał Nie wytrzymuje to żadnego porównania ze sprawą mojego protegowanego. Nie zmieniał nigdy swoich przekonań i był przeciwnikiem Piłsudskiego od roku 1905, a ponadto pochodzi z Wileńszczyzny. Nie chcąc pogłębiać istniejących zadrażnień, nie poinformowałem Sikorskiego o ujemnym wyniku mojej interwencji. W takich warunkach wzrastało stopniowo rozdrażnienie Sikorskiego. W marcu 1928 roku został zwolniony ze stanowiska dowódcy okręgu lwowskiego. Pozostając do dyspozycji w stanie nieczynnym, wyjeżdżał często za granicę oraz zajmował się z powodzeniem publicystyką wojskową i polityczną. Wewnętrznie przetwarzał coraz intensywniej duży wrodzony aktywizm i niezaspokojoną ambicję nad jad goryczy i żywiołowej nienawiści do swoich przeciwników. Wyczekiwał niecierpliwie na sposobną chwilę odwetu, wierząc, że jako znacznie młodszy przetrzyma Piłsudskiego. Pod wpływem tych uczuć i tej nadziei często za potrzeptem swojego otoczenia ulegał wprost niewiarygodnym złudzeniom. Wincenty Witos, świadek w tej sprawie zupełnie wiarygodny, zapisuje w swoich wspomnieniach pod datą 1 stycznia 1936 roku, a więc po śmierci marszałka, Rzesikorski, przebywając wówczas chwilowo w Pradze Czeskiej, szukał porozumienia z emigrantami brzeskimi. Generał zapewniał, jak pisze Witos, o przygotowaniach, jakie poczynił, szczególnie w kołach wojskowych w Polsce. Spodziewa się, że przewrotu będzie można dokonać na wiosnę. Może się to stać drogą masowego nacisku albo gwałtem. Trzeba być gotowym na jedno i drugie. W późniejszych zapiskach konkluduje Witos... Sikorski więcej patrzy na wywindowanie własnej osoby niż na załatwienie wielkich spraw. Ma swoją konspirację, która działa. W tym czasie gotów był związać się z każdym przeciwnikiem rządu, poważnym czy niepoważnym, a w niektórych przypadkach ulegał całkowitemu zamroczeniu politycznemu. W 1937 roku przystąpił do nowo powstałego stronnictwa pracy. Później przylgnął do tzw. frontu morż, Gorączkowo nawiązywał kontakty polityczne z socjalistami i ludowcami, którzy nie zawsze darzyli go pełnym zaufaniem. Doszedł wreszcie do tego, że na wiosnę 1938 roku on, generał Wojska Polskiego, poinformował Slawika, posła czechosłowackiego w Warszawie, o dokonywanej koncentracji wojsk polskich na pograniczu czeskim. Do tego, na podstawie dokładnego zbadania sytuacji w terenie przez poselstwo czesko informacja Sikorskiego okazała się niezgodna z prawdą. W tej atmosferze jawnej i nieprzejednanej wrogości generała oraz wzajemnej nieufności trudno było myśleć o powierzeniu Sikorskiemu dowództwa nad jedną z głównych armii walczących bohatersko od 1 września 1939 roku w najtrudniejszych warunkach z olbrzymią przewagą militarną agresora. Generał zaś Niezwiązany obowiązkami służby czynnej, przesycony zmysłem krytycyzmu w stosunku do wszystkiego, co nie zyskało jego aprobaty, uważał ten fragment wojny za przegrany z kretesem przez ówczesny rząd polski i całą swoją ufność lokował w przemożnej potędze politycznej, gospodarczej, i militarnej, zachodnich aliantów, a przede wszystkim opancerzonej linią marginota Francji. Przypuszczał też słusznie, że on, owiany nimbem zwycięstw w 1920 roku, w aktualnej wojnie niezgrany jeszcze generał i czołowy opozycjonista musi skoncentrować na sobie samej natury rzeczy wszystkie nadzieje i oczekiwania społeczeństwa polskiego tak głęboko zawiedzionego, oszołomionego i złamanego dotychczasowym przebiegiem wojny z hitlerowskim i sowieckim najazdem. Było pewne, że historyczna godzina jego działania wybiła. To też usiłował na wszelki sposób podkreślić ostry kontrast pomiędzy serią klęsk militarnych i politycznych zawinionych jakoby przez spadkobierców Piłsudskiego, a jego spodziewanymi osiągnięciami politycznymi i zwycięstwami uzyskanymi w ścisłej łączności i współpracy z niezłomnie demokratyczną Francją. Dlatego bił teraz z najwyższą żarliwością w piersi i oczywiście nie swoje, szafując najcięższymi, najbardziej powierzchownymi oskarżeniami i zarzutami pod adresem winowajców klęski wrześniowej. Ten pogląd o nieudolności swoich przeciwników w, szczepił w umysły swoich i obcych z takim przekonaniem, że wreszcie zjednał większość opinii Zachodu dla tezy o braku analogii w całej historii i niepowtarzalności zarówno samej klęski, jak i chaotycznego przeprowadzenia ewakuacji przez Polskę w 1939 roku. Nawet w uroczystym rozkazie noworocznym do wojsk polskich zapewniał, że przykłady stworzone w 1939 roku na wschodzie nie mogą już znaleźć żadnego zastosowania na froncie zachodnim. Nie miał tej niewielkiej dozy obiektywizmu, którą m.in. posiadał obcy brytyjski autor w swoim syntetycznym i krótkim opracowaniu dziejów II wojny światowej, stwierdzający W 1939 40 roku klęska Polski została błędnie skomentowana, a jej ofiara niesprawiedliwie oceniona. A kampania ta powinna była nauczyć, że po pierwsze nawet najdzielniejsze wojska bez odpowiedniego wyposażenia w broń pancerną i lotnictwo są bezsilne, wobec zaopatrzonego obficie w nowoczesną broń agresora oraz powtórę, że inicjatywa i zaskoczenie lotnicze agresora musi wpłynąć bardzo poważnie na dalszy przebieg kampanii. Niestety, pisze Ensor, niczego nie nauczono się na zachodzie z przebiegu kampanii w Polsce. Pierwszy fakt powtórzył się dokładnie na polach Francji w 1940 roku. Drugi zdarzył się Amerykanom w 1941 roku w Pearl Harbor. Tak na przełomie września i października 1939 roku rozpoczynał się bolesny start polskiej epopei emigracyjnej odciskania wszelkiego rodzaju inwektyw i uzasadnionych lub bezpodstawnych oskarżeń pod adresem nie tylko ostatniego obalonego już rządu, co byłoby jeszcze psychologicznie zrozumiałe, ale i na tych wszystkich, którzy byli choćby pośrednio i formalnie związani z przedwojenną administracją i służbą wojskową. W ten sposób usunięto od współdziałania w rekonstrukcji Armii Polskiej na emigracji wielu wybitnych i zasłużonych oficerów. Tymczasem z każdym miesiącem, a nieco później z każdym dniem wyłaniały się przed emigracyjnymi władzami polskimi liczne i wielkie zagadnienia i obowiązki, przerastające siły i wiedzę najzdolniejszej nawet jednostki. Na plan pierwszy wysuwały się sprawy związane z rozbudową, wyposażeniem i koncentracją sił wojskowych, Dysponujących na emigracji pokaźną liczbą Przedwojennych, dobrze wyszkolonych lotników I zaprawionych w boju żołnierzy Drugim ważkim I długofalowym zadaniem była konieczność Stworzenia ścisłego kontaktu naszych emigracyjnych Władz z krajem W którym tkwiły przecież duże wartości bojowe Niezniszczone w krótkiej, choć gwałtownej wojnie Wymagało ono Właściwej, bardzo trudnej i złożonej A zakonspirowanej organizacji Przetarcia i ustalenia dróg Sprawnego zaopatrywania krajów sprzęt bojowy a przede wszystkim jednolitego kierownictwa, zarówno militarnego, jak i politycznego. Sprawy zagraniczne komplikowały się nieustannie i wymagały wysoce fachowego i wytrawnego kierownictwa. W rządzie francuskim niemałymi wpływami dysponowały elementy nieprzychylne Polsce i doktrynalnie pacyfistyczne. Identyczne prądy przejawiały się coraz wyraźniej i w Belgii. Niektóre inne państwa, nie chcąc narażać się Hitlerowi czy Stalinowi, wahały się co do formalnego uznania polskiego rządu emigracyjnego. Narzucała się również konieczność jak najwcześniejszego umocnienia i rozszerzenia współpracy brytyjsko-polskiej, to zarówno w zakresie ogólnopolitycznym, wynikającym z formalnie zawartych umów, jak też i w takich sprawach specjalnych, jak dysponowanie polską flotą wojenną i handlową, które przełamując wiele trudności i niebezpiecznych sytuacji, znalazły się w portach angielskich, albo jak planowe wyposażenie lotników polskich w odpowiedni sprzęt bojowy. Podobnie sprawy walutowe i finansowe przygotowane wstępnie na terenie Francji i Wielkiej Brytanii przez poprzedni rząd polski wymagały nieustannej czujności i ingerencji władz emigracyjnych. W końcu można tu zaznaczyć, że liczne rzesze uchodźców z Polski rozlokowane głównie w Rumunii, na Węgrzech, na Bliskim Wschodzie i na Litwie wymagały pewnej opieki społecznej i troskliwości ze strony urzędowych czynników polskich. Bezprawie zaś dokonywane przez obu zaborców na ziemiach polskich domagało się głośnego i przekonywającego protestu ze strony polskiej. A są to tylko sprawy zasadnicze i najważniejsze. Tym palącym i niecierpiącym zwłoki zagadnieniom poświęcano jednakże tylko część twórczej energii ze strony nowych władz państwowych. Resztę absorbowały nieaktualne już przedwojenne porachunki polityczne. O pierwszej masowej emigracji polskiej na zachód po powstaniu listopadowym pisał z goryczą Maurycy Mochnacki w liście do rodziców wysłanym z Paryża 2 września 1834 roku. Jest to wojna domowa najokropniejsza, o jakiej tylko pomyśleć można. W latach II wojny światowej ta emigracyjna wojna domowa przybrała znacznie gorsze i bezwzględniejsze formy. W zatrutej atmosferze toczyły się zażarte boje, pigmejów na każdym kroku, i o każdą nawet podrzędniejszą pozycję urzędową. Generał Sikorski, który z takim zapałem i wiarą demonstrował w okresie przedwojennym swoje przywiązanie do zasad demokratycznych, teraz pragnął dzierżyć niepodzielnie całą władzę cywilną i wojskową w swoim ręku. Uzyskał ją istotnie w znaczeniu faktycznym i formalnym. Mimo to jednak z jawną niechęcią i tylko z konieczności rzeczy tolerował zrównoważonego i obiektywnego prezydenta Władysława Raczkiewicza oraz nielicznych fachowych współpracowników w aparacie państwowym. Edward Raczyński stwierdza wręcz, że Sikorski warunkował swoją współpracę z prezydentem Raczkiewiczem od przejścia do jego obozu. Sikorskiego, starego konspiratora, ścigało nieustannie widmo utajonej chwilowo opozycji, która spiskuje, aby wydrzeć mu choćby część posiadanej władzy. Dlatego też z taką konsekwencją likwidował przejawy wszelkiej samodzielności myślowej, wszelkiej, nawet bardzo uzasadnionej krytyki, a równocześnie potrzebnie czy niepotrzebnie sam wypowiadał apodyktyczne sądy i opinie, często błędne, a zwykle dostosowywane do doraźnych potrzeb politycznych, aby tylko utwierdzić się ponownie, że jest nadal najwyższym i miarodajnym autorytetem w sprawach polskich. Jeżeli polityka jest sztuką przewidywania bliższej i dalszej przyszłości, to z poczuciem pełnego obiektywizmu trzeba stwierdzić, że egzamin polityczny rządu emigracyjnego z pierwszej połowy 1940 roku wypadł katastrofalnie. Sikorski jest wciąż jeszcze przeświadczony o absolutnej przewadze militarnej i politycznej zachodniej Europy, a przede wszystkim samej Francji, którą ocenia na miarę Clemenceau i Foch'a. Jeszcze dnia 28 maja 1940 roku, a więc na kilka dni przed Dunkierką, premier i naczelny wódz Sikorski, wedle protokolarnego sprawozdania z posiedzenia Rady Gabinetowej zapewnia członków rządu, że nie ma mowy o jakimkolwiek załamaniu się frontu francuskiego. To samo nastawienie stwierdzają jego bliscy współpracownicy. Szef misji wojskowej w Londynie, pułkownik Leon Mitkiewicz w artykule opublikowanym w zeszytach historycznych pod tytułem z paryskiej Reginy do londyńskiego Rubensa pisze, że o tym, co wypadałoby czynić na wypadek klęski i kapitulacji Francji, nigdy nie było mowy w polskim sztabie generalnym, gdyż naczelny wódz ufał ślepo i bez żadnych zastrzeżeń wielką potęgę Francji. Tymczasem klęska Francji, bardziej dotkliwa i zupełna niż klęska Polski we wrześniu rok wcześniej, stała się oczywistą. O tej katastrofie wspomina lapidarnie jeden z najznamienitszych dowódców polskich, generał Stanisław Maczek. Na próżno oczekiwaliśmy skrzepnięcia oporu francuskiego. Formacje Wojska Polskiego rozlokowane były w tym tragicznym momencie nie tylko na liniach frontowych i na zapleczu francuskim, ale również w Syrii i Maroku, a marynarka wojenna Wielkiej Brytanii. W przełomowych chwilach, relacjonuje dalej pułkownik Mitkiewicz, generał Sikorski, jak wynikało z przeprowadzonej już w Londynie dyskusji, nie znał szczegółów dyslokacyjnych swoich wojsk, a jego sztab nie nawiązał kontaktów z Londynem, który dysponował ośrodkami transportu morskiego dla ewakuacji. W tych dniach nie posiadaliśmy ze sztabem polskim absolutnie żadnej łączności, pisze pułkownik Mitkiewicz. też ewakuacja szczątków Wojska Polskiego oraz władz cywilnych była obrazem zupełnego zamętu i chaosu. Dopiero na podstawie zabiegów ambasadora Edwarda Raczyńskiego i kilku wyższych wojskowych udało się za pośrednictwem BBC przesłać rozkazy i instrukcje ewakuacyjne do rozproszonych na trzech kontynentach wojsk polskich. W rezultacie utraciliśmy prawie wszystkie jednostki bojowe walczące na polach Francji, a zdołaliśmy uratować z potopu i ewakuować do Wielkiej Brytanii oddziały liczące około 17 tysięcy ludzi, które znajdowały się dopiero w fazie organizacyjnej. Pewną wymowę ma też fakt, że naczelny wódz, generał Sikorski, zjawił się w Londynie już 18 czerwca, gdy prezydent Raczkiewicz przybył tam z Francji niebezpieczniejszą drogą morską dopiero w trzy dni później. Rewidując ponownie swój światopogląd polityczny, Sikorski zdołał nawiązać w tych dniach nowe kontakty i stworzyć nowe punkty oparcia dla swej wiary w ludzi opatrznościowych. Dnia 20 czerwca zawołał rozpromieniony do wchodzącego pułkownika Mitkiewicza. Dzisiaj zawarłem sojusz na śmierć i życie z Winstonem Churchillem. Odtąd będzie to jego gwiazda przewodnia, nawet wówczas, gdy wytyczać będzie zdradliwe szlaki polityczne dla przyszłej Polski. Niebawem takich gwiazd znalazło się więcej. Tymczasem druzgocąca klęska Francji w czerwcu 1940 roku, zakończona jej kapitulacją, miała ten niezamierzony skutek uboczny, że zdjęła z narodu polskiego bolesne poczucie winy za klęskę wrześniową. Ani Holandia i Belgia, ani Francja nie były zaatakowane równocześnie przez dwie największe potęgi militarne Europy. Miały one środki materialne oraz długi i bezcenny czas do przygotowania swojego oporu. Mimo to nie opierały się czynnie i z takim samozaparciem jak Polska. Nie stworzyły też poza własnymi granicami, a również i we własnych krajach, ani w przybliżeniu tak licznych i tak skutecznie walczących armii jawnych i podziemnych. Ten fakt podchwyciła i podkreśliła z naciskiem prasa nielicznych państw neutralnych Europy. Tak na przykład codzienna prasa węgierska jak Peszti Hirlap i Modzia Orsak. Modiar Nemet i inne, przeprowadzając fachową analizę polskiego oporu w tej wojnie w porównaniu z warunkami siłą oporu armii belgijsko-francusko-angielskiej na zachodzie, wskazały na oczywistą i pełną rehabilitację oręża polskiego. Wbrew rozpowszechnionej pod koniec 1939 roku opinii zarówno w Polsce jak i na zachodzie. Podobne uwagi znalazły się w prasie fachowej i politycznej innych krajów. Drugą, odwrotną, a praktycznie ważną stroną zdomiewającego, choć nieostatecznego zwycięstwa niemieckiego we Francji w 1940 roku, było ponowne umocnienie osi Moskwa-Berlin. W oparciu o przesłanki polityczne zacieśniała się nieustannie współpraca gospodarcza i ideologiczna obu mocarstw. W takim żyliśmy świecie. Taśma piąta, koniec pierwszej ścieżki.